O, i pięknie. Aże żeś się stokli. Aże co, stokli. jest? Co jest! Yes. stokli. jest się yes. stokli. Jest! się stokli. Aże sam? stokli. Aże się się rusza, to się stokli. Aże na stokli. To się 70% ma oh, czy coś, co zachciało? Kończymy i robimy. No to kończymy. No to kończymy. uważaj! Zjadę! Zjadę! Zjadę! Ty, Zjadę! Zjadę! Zjadę! Zjadę! Tylko wpadłem do jakiejś dziopli. O, cóż to? Wydra? Polski hip-hop? Ty, a masz dysk mela? To ja ci zaraz zarzucę płytkę. Bla albo bla. Co wydra wy bla? Bla, bla, mówisz i masz.